Nie mów nikomu, to tajemnica. Foch! Nie będę nagrywać. Nie będzie żadnego odcinka. Nie i koniec. Bo tak. Nie musisz wiedzieć. To moja prywatna sprawa. Nie. Nie będzie odcinka. Nie. I już. Nie nagram. Nie. To ty sobie nagrywaj. No proszę ci bardzo. No tak. I sobie słuchaj. No co nagrasz? Bo ja nie nagram. Nie. Nie nagram i już. No tak. Pożyczam książkę. Napiję się herbaty. No jakiej, jakiej? Tofi z bananem. No tak. Myślisz, że zawsze tak będzie? No już, to patrzę się pod tekstu. No tak, tak, oczywiście. Mhm. Seksualnego. Mhm. Tak. Z bananem. Bananem. Tofi z bananem. Mhm. No może i jestem stuknięta. Żyć Mówiłam już. Foch i już. Nie, nie nagram. Nie. Usunę stronę. Zobaczysz. Tak. Na złość babci odmrożę sobie uszy. Tak właśnie. Przestanę nagrywać. Nie. Tylko ładne, miłe, cudowne i wspaniałe komentarze, które opiewają moją. Yy, moją elokwencję i to, iż jestem tak wyjątkową kobietą. Tak. Owszem. Mogłabym usuwać. Mhm. No i cóż z tego? To chodzi o fakt tego, iż ktoś się mną nie zachwyca. A każdy powinien się zachwycać mną, bo to jestem ja. Tak. Nie, nie nagram. Nie. Nie będę nagrywać. Nie i już. W ogóle nie mam ochoty z Tobą dyskutować. Mm -mm. Nie będę z Tobą rozmawiać na ten temat. To dziecinne. Nie, to moja sprawa i tylko moja. Przestań. Nie i już. Powiedziałam. Ja mam zawsze rację. Ja... Nie ty. Halo? Tak, foch. No, w końcu dotarło. A mówię, ja mówię, ja mówię od trzech minut, że foch. Ja. To ty masz urojenia. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm tak. Ja, ja, zadufana w sobie, ja, ja mam przy za wysoką samotnę. Tak narcyz jestem, Ja. Aha, oczywiście. No tak. Ja, ja nie potrafię znieść krytyki. Ja? To nie jest to, że nie potrafię znieść krytyki. Ja po prostu jestem tak zajefajna, że po prostu jeżeli ktoś dopatruje się we mnie jakiejkolwiek wady lub jakiegokolwiek czegoś, co jest złe, to po prostu jest nienormalny i powinien się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Tak? No. Ja? Jestem cudem. Tak. Siódmym cudem świata. Ósmym albo i dziewiątym, dziesiątym nawet. Dokładnie. Oczywiście, że tak. Psz, a co ty myślisz? No tak. Tak, oczywiście. Nie, nie nagram. Oh, nie. A po cóż mam nagrywać? Po to, żeby ktoś mnie krytykował? No chyba żartujesz. Mhm. Mm no tak, usunę stronę, założę nową. Nie poznają. Oj no to gdzie indziej? Tak, tak, tak, oczywiście. Nie. No przecież już mówiłam, że nie będzie żadnego odcinka. I nigdy więcej, więcej żadnego nie powstanie. I w ogóle nic, zero, nada. O. Bardzo męczące jest to, co mówisz. Irytujące i jakże wkurzające. Przecież widzisz, że mam focha, a jak mam focha, to się ze mną nie rozmawia. Ty najwyżej możesz przytakiwać. No oczywiście, że tak. Tak, Ty chcesz pozwolić na to? Mnie. Mnie, żeby ktoś takie rzeczy. Mnie. O nie, nie, nie, nie tak to my się bawić nie będziemy. Ależ oczywiście, że nie. Tylko i wyłącznie zachwyty. Tak? I oczywiście, że ma każdy słuchać. I ma się każdy zachwycać. Bo jaka jest tego idea? No właśnie taka. Mhm. No tak, jeszcze powinni poematy pisać na mą część I najlepiej to jeszcze pieniądze przesyłać. Bo jestem tak fajna, że po prostu należy płacić światu za to. Iż taki cud natury w ogóle istnieje. No oczywiście, że tak. A jak ty myślisz? Nie, nie nagram. Nie. Tak na złość. Tak, bo jestem niedojrzała Mhm, mm Nie nagram Ile razy jeszcze mam to powtórzyć, że nie nagram? Nie, zamiast tego będę się obżerać czekoladą Żeby potem mówili, że jestem gruba i się w drzwiach nie mieszczę Tak? Tak No oczywiście, że teraz im pozwolę po sobie jechać No przecież nie mogę pokazać No nie mogę pokazać, jak mnie boli to, że nie każdy mnie uwielbia, rozumiesz? Teraz już rozumiesz? A no, widzisz Wiedziałam, że w końcu zakumasz Mhm mm tak, tak. Mhm. Nie wiem. Nie wiem. Wiesz, tak już taką miałam wizję, co by wchodzić na wszystkie strony i tam i im takie brzydkie komentarze umieszczać, skoro się nie potrafią, mu nam zachwycać. Oczywiście, że wiem, kim jest. No jasne, że tak. No ależ oczywiście. No sprawdź sobie IP tu i IP tam i zobaczysz. Mhm. Haha. Ha. No, ma się te kontakty, co nie? Tak. Nie, nie nagram. Już powtarzałam. Ileż razy mogę powtarzać. Nie nagram więcej, żadnego odcinka. To koniec. To samobój audiobloga. Tak. Mhm. Mhm. No, tak. Wiesz, ja myślałam, że nikt nie odkryje tego. No tego, że... No przecież mówię. Możesz mnie przerywać. Teraz ja mówię. Tak, tak. Tak, a, a, ak. No jak? Nie, tak, to ja z tobą rozmawiać nie będę. No oczywiście, że nie będę. No tak. Myślisz, że jeżeli rozmawiam sama z tobą i ty jesteś w głowie, to znaczy, że masz lepiej, bo co? Z jakiej paki? No przepraszam cię bardzo. No oczywiście, że nie. Ha. No tak, zrobię zapis y, fal mózgowych. Aha, aha. No, chcę, proszę cię bardzo, chcesz teraz te nagrywać, proszę. O, ale rzeczywiście, no proszę cię bardzo. Chociaż nikt nie będzie tak yy, zajebisty jak ja, więc możesz sobie tylko pomarzyć o to, że ktoś będzie cię słuchał. No na pewno nie. Jak zaczniesz snuć te swoje wywody, ha, chyba żartujesz. No tak. Czy ty myślisz, że ktoś słucha kogoś Kto jest poważny Kto rozważa jakieś życiowe problemy Kto jest w ogóle Miły, grzeczny Taki och, ach I kto nie porusza problem, pro, żadnych problemów Takich typu właśnie Choćby kościół No tak Nie, nie Ja mogę poruszyć każdy temat Tak, bo ja jestem zajebista A ty niestety nie możesz nie. Nie możesz poruszać żadnego tematu, który może kogokolwiek w jakimkolwiek stopniu zaboleć, bo inaczej nikt nie ty będzie Ciebie słuchał. Tak, musisz zrobić tak, żeby podobać się wszystkim. Ty musisz się wysilić, bo Ty jesteś ta głupsza, a nie muszę się wysilać, wystarczy, że jestem, bo ja jestem ta cool. Kumasz? Kumasz? No. Nie, nie nagram. Nie. Oczywiście, że nie. Jaką lobotomię? No to ty idź się lecz kobieto ja mam iść się leczyć to ty masz iść się leczyć to z tobą jesteś nie halo uh -huh. że ja ze sobą rozmawiam znaczy że to... nie ja jedynie ci uświadamiam tak idź się leczyć mówię ci do psychiatry już myk myk wam. no tak i tak ci się nie, nie, nie nagram ale jesteś męcząca wiesz tak. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. No. No mówi, że nie. Nie. Nie. Tak ja jestem najlepsza. Ty nie. Ja jestem Niam, niam. ty jesteś fuj-fuj. Kapisz? Nie, nie nagram. Nie dzisiaj nie będzie żadnego odcinka. O, foch i tyle.